Kart historii UFO nad Chinami Obserwacje UFO w Chinach są tak samo częste jak gdzie indziej, jednak słyszymy o nich niewiele. Co ciekawe, historie o podniebnych zjawiskach, które stłumiewały mieszkańców państwa środka, znane są już od dawna i pojawiają się w starych chińskich księgach. Także współcześnie miało miejsce wiele ciekawych incydentów, których chińscy eksperci nie byli w stanie wyjaśnić. Podczas gdy poważne badania nad zjawiskiem UFO przeprowadzono w Chinach jedynie w latach 70 ubiegłego wieku, relacje o nietypowych obserwacjach mieszkańców państwa środka sięgają tysięcy lat wstecz. 37 lat temu stało się coś, co Lu Tsiongrong Pamięta bardzo dobrze. Tego dnia zaobserwował niezidentyfikowany obiekt latający. Widziałem na własne oczy UFO nad prowincją Hubei w 1971 roku, mówi Lu, który w tym czasie był lotnikiem stacjonującym w bazie niedaleko miasta Leuegu. Na niebie pojawił się jasny spiralny obiekt, który natychmiast przyciągnął jego uwagę. Poruszał się z południa na północ i widoczny był przez około minutę, po czym zniknął. Przypomina sobie Lu. Znałem się na samolotach. Profil lotu tego obiektu wskazywał, że nie był to samolot, ani też iluzja, bowiem widziało to wielu moich towarzyszy. O starzeniu donosiło wielu świadków. Co to było? Lou nie potrafił sobie tego uświadomić, podobnie jak wielu innych naukowców i świadków. Większość z nich z pewnością zapomniała już o incydencie, jednak nie on. Stało się to dla niego swego rodzaju obsesją, doprowadzając do zapoczątkowania badań nad UFO. Dziś 59-letni Lu jest zastępcą szefa szanghajskiego Centrum Badań UFO. Nie jest odosobniony w swej misji dowiedzenia się tego, czy ludzie są jedynymi inteligentnymi stworzeniami w kosmosie. UFO zadziwia świat od lat. Nie inaczej jest też w Chinach. Istnieją liczące kilka tysięcy lat relacje mówiące o latających wozach, ognistych smokach czy płonących kulach. Określenia takie pojawiają się też w wielu chińskich księgach, m.in. Zhuangzi, taoistycznej książce filozoficznej napisanej około 300 roku przed naszą erą przez Huanze, Xiao Jing, książce poświęconej geografii oraz Menxi Town, napisanej przez Shengquo w czasach dynastii Song. Dynastia ta trwała od roku 960 do 1279. Jednakże we współczesnych Chinach nowoczesne badania nad UFO zaczęły się dopiero w latach 70. Kiedy Lu odszedł z wojska i rozpoczął pracę w Szanghajskim Instytucie Lotnictwa, zaczął także swoje badania. Uzyskał wówczas dostęp do wielu cennych i przydatnych informacji. Wkrótce grono amatorów zjawiska poszerzyło się, zaś w 1979 roku profesor z Uniwersytetu Zhao Tong zorganizował regularne spotkania, w czasie których debatowano o UFO. Grupa ta była prekursorem obecnie istniejącej, którą kieruje obecnie 66-letni Wu Wu Twierdzi, że wbrew wyobrażeniom niektórych, badania nad UFO nie polegają na szukaniu kosmitów. Odnosi się to do zjawisk powietrznych, których nie można wyjaśnić jeszcze w naukowy sposób, mówi Wu. Niekoniecznie odnosi się to zawsze do wizyt obcych na Ziemi. Lu mówi, że w czasie ostatnich lat, poza 5% fałszywych relacji, 90% obejmowało informacje o incydentach, które dało się wyjaśnić jako zjawisko optyczne czy odbicie światła w latawcu lub samolocie. Często w grę wchodziły także anomalie i błędy fotograficzne. Wydarzenie, które miało miejsce w czerwcu 2008 roku w Chongqing, było na przykład zjawiskiem przypominającym miraż. Jednakże w Szanghaju, w roku 1987, 1990, 1991 i 1999 miały miejsce bardziej ciekawe incydenty. W każdym z nich było wielu świadków. Mówili oni, że obiekt, czymkolwiek był, znajdował się bardzo wysoko i zachowywał się w sposób odmienny niż samoloty czy latawce. Świadkiem obserwacji z 1999 roku był także W., Trwała ona 10 minut. Mówi on, że choć istnieją pewne problemy, w tym finansowe, związane z rozwojem badań, wiele młodych osób interesuje się tym zjawiskiem. Często jednak świadkowie przekazują niedokładne informacje, jak było w przypadku obserwacji, jaka miała miejsce w gospodarstwie leśnym w Guizhou w 1994 roku. W tym przypadku istniały rozbieżne relacje świadków co do czasu trwania zjawiska. Wskazywali oni na okres od 5 minut do pół godziny. Nie kłamali oni jednak, co stwierdzili psychologowie, ale zwiodły ich nieco zmysły. Oto wybrane obserwacje z Szanghaju. 27 sierpnia 1987 roku, między godziną 19.55 a 19.58. Świadkami były tysiące osób z Szanghaju, Anhui, Jiangxi, Zhejiang, Fukien i Tajwanu. Obiekt miał spiralny kształt. Był srebrny w środku i pomarańczowy na obrzeżach. Poruszał się z południowego zachodu na południowy wschód. Według relacji świadków, w czasie przelotu obiekt powoli zaczął opadać, po czym nagle wzniósł się szybko i zniknął. Świadkiem obserwacji był pilot wojskowy, który mówił, że obiekt poruszał się z prędkością znacznie większą niż jego odrzutowiec. Zdarzenie to do dziś pozostaje tajemnicą. 31 października 1990 roku, między godziną 17 a 17.15. Tysiące osób z Szanghaju, głównie z zachodnich i południowych dystryktów, dostrzegło obiekt opisywany jako litera U, ryba lub wahadłowiec. Poruszał się on z południa na północny zachód, na wysokości około 2 kilometrów. Wang Guwei, nauczyciel z dystryktu Putuo, zdołał wykonać nagranie obiektu. Ten zniżał się powoli, po czym zniknął. Ludzie opisujący obiekt tak różnie obserwowali go jednocześnie z kilku obszarów. 18 marca 1991 roku między godziną 18.03 a 18.28 tysiące świadków obserwuje obiekt w kształcie ryby, kolumny lub wahadłowca. Jest niezwykle jasny i znajduje się na wysokości około 3 km. Zgodnie z zarejestrowaną rozmową między wieżą kontrolną Hongqiao a załogą lotu 3635, która była świadkiem incydentu, UFO przeleciało na północny wschód, potem zmieniło kierunek, szybkość i wysokość, na jakiej się znajdowało. Robiło to kilkukrotnie. Obiekt początkowo miał kolor czerwony, potem jednak stał się czarny. Następnie podzielił się na dwie części, okrągłą głowę i kwadratowy ogon, które po jakimś czasie znowu złączyły się w czerwoną kulę i zniknęły. Tajemnicy obserwacji nie wyjaśniono. 9 grudnia 1999 roku, między godziną 16.30 a 17.05. Tysiące szanghajczyków obserwowało obiekt w kształcie litery V. Leciał on powoli przez około 10 minut z prędkością 4 km na godzinę. W pewnym momencie też zatrzymał się. Jeden ze świadków, obserwujący obiekt za pomocą teleskopu, powiedział, że widział jak obiekt wykonał zwrot pod kątem prostym. A teraz wybrane inne wydarzenia z terytorium Chin. 30 listopada 1994 roku. Na farmie leśnej Dusi w prowincji Guizhou świadkowie ujrzeli silne światło na niebie, słysząc także dźwięki przypominające pracujący pociąg. Znaleziono także 3-kilometrowy pas nadłamanych drzew na jednakowej wysokości. 26 czerwca 1995 roku. 12 świadków w mieście Fuxin Mówiło o UFO z mglistą poświatą. Tego samego dnia mieszkańcy czterech rejonów w prowincji Guantzi ujrzeli dwumetrowej średnicy UFO. 4 października 1995 roku. Piloci czterech samolotów przelatujący nad północno-wschodnimi Chinami ujrzeli białe, owalne UFO. Niektórzy dodali, że potem zmieniło ono kolor na zielony, Inni zaś, że na czerwony lub żółty. 25 sierpnia 1996 roku. W Xiamen, w prowincji Fokien, świadkowie ujrzeli dwa obiekty, które uwieczniono na filmie. 23 grudnia 1997 roku. Świadkowie ujrzeli przypominający dysk obiekt, który leciał z nad Uniwersytetu w Guangzhou nad miejscowe wzgórza. 30 czerwca 2002 roku. Pilot z Chongqing ujrzał obiekt z żółtymi światłami, który leciał na tej samej wysokości co on. Utrzymywał się on obok samolotu nawet po tym, jak pilot zmienił kierunek. 15 minut później załoga naziemna donosiła, że lotnisko nagle pogrążyło się w padającym z góry świetle. Trwało to około 8 minut. Na podstawie Shanghai Daily Tłumaczenie i opracowanie Grupa Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios